Pisze, to ja jestem dziwak, zobaczyłem w internecie, a kupiłem w sklepie. Nie no, w tą stronę to też działa, oczywiście, że tak. A pan Leszek pisze, że najdziwniejszą rzeczą, jaką kupiłem przez internet, są drżownice kalifornijskie z hodowli. Wypuściłem do, kompo do kompostownika i buszuję w zbożu. No proszę, no ciekawe czym się różni kalifornijska od niekalifornijskiej. Pewnie słońce lubi. No i zaglądam jeszcze... No dobrze, to już następnym razem, bo, bo widzę, że mamy następny telefon. Zaraz będą dalszy ciąg maili, ale najpierw pan Wojciech. Dzień dobry, panie Wojciechu. E, witam. E, e, ja powiem e, e, krótko. E, domu i potrzebowałem 11 okien. Przepraszam, e, bo coś, coś za, za, za, za zgrzytało i nie wiem, co pan kupował, bo akurat w tym momencie, co, co to było? Przepraszam bardzo, kupowałem okna. Aha, aha. E, potrzebowałem dokładnie 11 okien. Hmm spory No tak, sześć z nich było, by, były to okna dachowe pewnej, że tak powiem, renomowanej firmy. Na uh -huh. dużo tych firm, nie ma, które robią okna dachowe, ale okazało się, że przez internet, ja mieszkam, dodam no tylko, że mieszkam na północy kraju, uh -huh. a kupiłem je z firmy, która była w Krakowie uh -huh. i porównałem ceny do CES w sklepie zwykłym. No, jakieś 30-40% było to taniej. Kolejne pięć okien, to już były okna zwykłe, takie ścienne. Eee, szukałem, ponieważ nie, nie, nie, było to, nie był to standardowy wymiar okien, mhm. więc y, wyszukałem w internecie kilka firm, które robią okna na zamówienie. Wysłałem do nich specyfikacje, uh -huh. konkretny kolor, drewno, wymiary i tak dalej. I chciały do mnie składać oferty. Proszę uh -huh. sobie wyobrazić, że rozbieżność ofert była, te okna, scena tych kompletów wahała się między 3 a 9 tysięcy. Kupiłem je za 3, okna przyjechały piękne, e, takie jakie chciałem dokładnie. A w zwykłym sklepie podejrzewam, że musiałbym zapłacić za nie sporo więcej. No jasne, jasne. To znaczy kolejny sukces. No. no kolejny sukces. I powiem panu, że więcej rzeczy kupiłem również no, na budowę. E, I naprawdę polecam te zakupy, tylko trzeba też e, po pierwsze posprawdzać e, sprzedawcę. No Poczytać tak. sobie, pogrzebać w tym internecie, nie robić e, zakupów e, szybko no tak to dokładne sprawdzenie sprzedawcy i wyszukiwanie naprawdę konkretnych sklepów, które mają dobrą opinię i dobrą markę no czyli trzeba, trzeba wniosek już który wypływa z tego co państwo opowiadają sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać, no, oczywiście. nic na ślepo <grych> dziękuję bardzo panie Wojciechu dziękuję, również pozdrawiam, miłych widoków przez, przez okna no i jeszcze pan Bogdan, chyba już będziemy kończyli ten temat, ale, ale jeszcze pan Bogdan, halo, halo tak. O? Witam panie Bogdanie, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się z Poznania. Witam. Bardzo mi miło. No ja chciałem powiedzieć, że też lubię kupować przez internet i w zasadzie się nie zawiodłem. Mhm. Kupiłem dużo rzeczy i od większych, typu aparat, duży aparat fotograficzny, pralka, sprzęt grający dla, dla córki, od drobniejsze rzeczy, części rowerowe, ale to są wszystko takie rzeczy, o których wiem jak wyglądają i w zasadzie nie ma możliwości, że... że, że, że... To może być coś innego w sumie, uh -huh. tu panowie wcześniej na ten temat mówili, tak. ale chciałbym powiedzieć coś takiego, że w tej chwili noszę się z zakupem zegarka, to jest taka moja słaba strona zegarki, który znalazłem w internecie i znalazłem również w sklepie, uh -huh. ale w internecie rzeczywiście to jest, kosztuje ponad 1000 zł takich zegarek. Yy, yy, dużo tani znaczy na, po, na wstępie niż w sklepie powiedziałem panu w sklepie, że, że w internecie no, jest około 300 złotych tani pan mi dosyć obniżył niedokładnie mhm. do tej ceny, którą, którą mam w internecie ale jestem zdecydowany kupić tym razem u tego pana słusznie. ponieważ, że tak powiem, przyjemność rozmowy a zegarek <laughs> muszę powiedzieć, bo, ponieważ te zegarki oglądam już od dłuższego czasu to mimo, że, że, że w internecie są zdjęcia i zbliżenia, to jednak jak się weźmie do ręki, to troszkę inaczej wygląda niż, niż, niż A na tym Panie zdjęcia, Bogdanie, jest... akurat zegarki niestety znaczy jest strasznie dużo podróbek zegarków i nawet te zegarki ee... No, no, wyglądają znakomicie oczywiście... i często nawet chodzą, ale, ale rzeczywiście tu można się strasznie nabrać, bo one mają wszystkie karty, wszystkie naklejki i tak dalej. Po ale czym... ten, o którym ja myślę, to jest akurat z takiej średniej półki, która myślę, te podrabiane to są dużo wyższe Aha. i, i te, te raczej nie sądzę, żeby były podrabiane, bo, bo, bo to jest zbyt, zbyt masowe, mhm. natomiast no, nie, kupowany w sklepie rzeczywiście no... W... Myślę, znaczy, że, że to jest wszystko, wszystko To jest jeden wątek, który, który Pan poruszył, to jest kontakt ze sprzedawcą. No jeżeli sprzedawca jest miły i kompetentny, to, to po prostu przyjemnie się kupuje w tak, takim bo na sklepie, On to prawda. Załatwił również to, że, że, że pasek taki, który można używać później jak bransolety, takie szczególiki, których później trudno by mi było znaleźć, czy coś. A ten gościu już. No, znaczy, ponieważ już tam kupiłem kiedyś jeden z egregu niego. Mm -hmm. Także po prostu wie, wie, że jestem dosyć, że tak powiem, e, upierliwym e, klientem, <laughs> ponieważ drąży trochę te ceny, ale generalnie e, to też mu jest chyba e, przyjemnie sprzedać komuś po, po, po jakiejś takiej... E, no W ogóle docencji, przyjemnie gdzie... mu sprzedać pewnie, no, tak jest, bo to tak jest końców na tym jego życie polega. Dziękuję bardzo pani Bogdanie. Bardzo proszę... Pozdrawiam. Powodzenia czy mi, miłych, miłych chwil z zegarkiem Panu życzę. <grym grym grym> <grym> do do usłyszenia, Dobry. wszystkiego dobrego. No i zamykamy chwilowo temat zakupów internetowych. Jeszcze tylko powiem tak, że Pan Dominik napisał, że szczurkom Hamak kupił przez, przez internet, a Pan Tomek napisał, że... W internecie kupił porcelanowego kangurka z filmu Quentina Tarantino, na którym to trzymał swój zegarek Butch. Jeśli ci, którzy ten film pamiętają, pamiętają, że ten zegarek miał bardzo, powiedziałbym, takie dziwne, dziwne losy wojenne, przechowywany był w bardzo nietypowym miejscu, ale to może nie całkiem na antenę się nadaje. No to teraz chwilę odsapnijmy i za chwilę zmienimy temat.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 Zapraszamy do reklamy. A gdyby tak, odciąć się od codziennych kłopotów. Odciąć się od korków w drodze do firmy. W drodze na spotkanie. W drodze do domu. Albo odciąć część stawki za minutę. Skorzystaj z promocji Cięte Stawki do Wszystkich w Orange dla firm. Wybierz funkcjonalny telefon LG GT505 z wygodną nawigacją Orange. Już od złotówki plus VAT. Każdy zna te piosenki. Kiedyś śpiewali je m.in. Jacek Kaczmarski, Mieczysław Fok, Zofia Morozowska, Jan Pietrzak czy Czerwone Gitarek. Dziś piosenki o Polsce i o Warszawie powracają w interpretacjach największych współczesnych gwiazd polskiej piosenki. Natalia Kukulska, Krzysztof Kiliański, zespół Zako Power, Justyna Staczkowska, Maciej Miecznikowski, Maryla Rodowicz i wielu innych. Nasza niepodległa. Płyta Polskiego Radia do kupienia w sklepach muzycznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecie ucho Wojciech Zimiński. Wracamy po reklamach. E, niby zamknęliśmy już temat, ale no musiałem, musiałem jeszcze jedno, jedną rozmowę odbyć, ponieważ e, dzwoni pan, który jest sprzedawcą. Dzień dobry panu. Witam serdecznie Panie Wojtku, dziękuję, że Wita. bardzo wyjątku dopuści witam, mnie witam. pan do głosu. No jasne, no nie no pan jest z drugiej strony lady. Dokładnie. Mam mam na imię Tomek dzwonię z Tuchowi. Ja, ja zajmuję się sprzedażą między innymi części do, do motocykli, do skuterów. Aha. I trzeba, trzeba, trzeba spojrzeć na to w ten, w ten sposób. My, to nie są nasze wielkie marże jak Państwo tutaj sugerowali, mhm. tylko tutaj, tutaj należy, należy się zwrócić do producentów bądź importerów, ponieważ e, załóżmy, że importer sprzedaje mi, jako swojemu przedstawicielowi jakąś część. Załóżmy e, za 100 zł. Tak. Pod, Podaję, że cena detaliczna tej części to jest 130 zł. Mhm. I taką cenę detaliczną sugerowaną należy, po takiej cenie, należy sprzedawać to na rynku. Mhm. Po czym, e, no ja kupuję to za 100 zł. 100, za 100 zł. Więc tak. zarabiam 30. Tak. Czy w czym jest oczywiście zusy, dzierżawy, cuda i takie różne historie? Wszystkie koszty e, pańskie, tak? O czym ten sam importer lub producent wystawia tę część w internecie za 80 zł. No to to jest świństwo. <laughs> ale tak jest, ale tak Aha. jest rzeczywiście, i drodzy klienci. Y w imieniu wszystkich, wszystkich sprzedawców, sklepikarzy, jako kogokolwiek, mhm. zapewniam Was, że to nie nasza chciwość i chęć zarobku, tylko po prostu brak możliwości, i troszeczkę nieuczciwa konkurencja niestety. Dlatego tak to wygląda, to nie są nasze wielkie marże, tylko po prostu troszeczkę niefer zagrywki ze strony importerów i producentów. Tak, panie to ja w takim razie życzę panu jak największych obrotów, no, żeby... A może pan Dokładnie też... Do mnie też klienci, oglądają pewną rzecz, czy jest fajna, czy jest wszystko okej, okay, po czym uciekają do domu i klepią w klawiaturę. To Aha. jest normalne. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, I... pozdrawiam wszystkich z Tucholi i z całego I my łoskiego. pana pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do, zobaczenia. do usłyszenia. No dobrze i w tym, tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy temat kupna kup i sprzedaży internetowej i przechodzimy do, do tematu, który czasem, czasem może się wiązać z, z zakupami w internecie, chociaż m, m, rozmowy z Państwem nie dowodzą słuszności tej tezy, ale spokój i opanowanie to najczęściej wymieniane cechy pomocne w trudnych sytuacjach, ale złość no a jednak, według psychologów walijskich, człowiek, który się złości, osiąga lepsze wyniki w pracy intelektualnej i fizycznej. Ważne jest jednak, by złość wykorzystać konstruktywnie i wtedy mamy szansę na odniesienie sukcesu. Bardzo często się złoszczę na samego siebie, szczególnie kiedy mówię sobie, że coś zrobię, a tak naprawdę to wszystkie moje starania legną w gruzach, bo czasami jestem zbyt leniwy. Nie wiem, ja się nigdy nie złoszczę. Jeżeli wykonaliśmy jakąś czynność, której żałujemy, możemy być zimni na samego siebie. Warto się złościć, bo złość jest konstruktywna i twórcza. Nie. No, zależy, zależy kiedy. Na sytuacji i na kogo, bo na ludzi teraz nie warto się gniewać. Jestem psychologiem, nazywam się Stanisław Orłowski. Złość może być pozytywna? Jeśli mówimy o złości, to musimy zawsze połączyć z emocją. Złość jest emocją i to od nas zależy w zasadzie, co my z tą emocją zrobimy. To nie można powiedzieć, że to jest coś dobrego czy złego. Nie ma tej konotacji takiej ujemnej czy dodatniej, tylko od nas zależy, co my z tym zrobimy. Dzięki złości myślę konstruktywnie, bo nie powtarzam tych samych błędów. Jeśli się złożę na siebie, bo zrobiłem coś nie tak, no to później już nie powtarzam tego. Na pewno, jeżeli jesteśmy źli na samego siebie, mamy pewną motywację, żeby zacząć działać bardziej efektywnie. Dariusz Arzecki, psycholog sportu z Warszawa. Złość się przydaje, czy w każdej dyscyplinie sportu? Nie, no są sytuacje, w których zawodnik może skorzystać z tej energii, bo złość jest energią, jak każda emocja zresztą. Złość można rozpatrywać jako emocję negatywną, ale pomagającą pierwotnie i ona może pomóc zawodnikowi dobrze funkcjonować i tą energię zawodnik może wykorzystać dla swojego działania. Bo jak człowiek chce wygrać, to sam siebie jakiś ma ten zapał. Ja uprawiam żeglarstwo. Spokój, kurczę, musi być. Jazda konna. Nie, wcale nie. Nie złości się pani na siebie, na konia? Nie, ja robię to, co lubię, więc złości jest zero. Złościsz się zawsze sam, trzeba o tym pamiętać. I od ciebie zależy, jak tą emocją pokierujesz. Złość piękności szkodzi, ale złość pomaga być bardziej twórczym, kreatywnym. W takim sensie kreatywny, że pozwala nam osiągnąć często cele, które normalnie dla nas są trudne i bez tego zasobu energii, takiego zdecydowania i kierunku w tym, żeby to osiągnąć, to by było niemożliwe. Jak pan idzie na egzamin, to pan się wkurza przed czy po? Na Głupo. I przed, przed, że się nie zmobilizowałem odpowiednio, a po, mam odpowiednią mobilizację do nauki, że mi nie wyszło. Takie złości e, konstruktywnie, żeby wyładować swoją złość, a oczywiście. Na przykład na różnego rodzaju przedmiotach, uderzając w krzesło, kopiąc szafę. To bardzo pomaga. Podczas zajęć z wykładowcą? Nie, nie, nie, nie. Wtedy się raczej opanowujemy. To jest no, bardzo często w życiu nam potrzebne, żeby mieć jakiś zasób energii, który pozwala nam z jakąś sytuacją dla nas trudną, albo przez nas zinterpretowaną jako trudną, bo to jest bardzo. Bardzo istotne, że to my nadajemy znaczenie zdarzeniom. Nie tak ważne są fakty, jak znaczenie, które my im przepisujemy. Złość jako zasób energii, która wyzwala nam możliwość zmiany sytuacji. No proszę. I to wszystko zbadali y, psychologowie walijscy. Nie wiem, dlaczego akurat walijscy. Czy walijczycy coś strasznie nerwowi i, i łatwo się złoszczą? No, jeśli by złość miała bardzo pomagać y, w życiu, to... No co tu dużo gadać, to Polacy powinni być po prostu mistrzami we wszystkim, bo dosyć łatwo się złościmy. No ale proszę Państwa o komentarz do tego. No, czy Państwu kiedykolwiek złość w czymś pomogła, proszę o tym mówić przez telefon na numer 22 i 7 trójek albo radio.pl. To jest kontakt do nas. Halo, halo, panie Tomku, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień Witam, dobry witam. Jak u pana ze złością? Znaczy, ja ogólnie na co dzień jestem stoitą, Bardzo ciężko mnie jest wyprowadzić z równowagi i na Aha. siebie się raczej nie złożę. Jestem Jest pan Spój dla siebie łagodny. Nie, jestem człowiekiem, który radzi sobie z własnymi emocjami Aha. i dość skutecznie nie skrywa, ale miałem taką sytuację w życiu, która, nie wiem, czy to ma związek ze złością, czy z adrenaliną, e, jako, jako typowym hormonem, ale miałem taką sytuację w życiu, że po prostu kiedyś wracaliśmy razem z przyjacielem no, z, z imprezy od koleżanki, to była parapetówka, nowe mieszkanie, odwiozłem go samochodem pod dom i kiedyś odjeżdżałem, zauważyłem, że napadło go kilku nieletnich chłopaków. O wiele mhm. wyższych od mnie tak naprawdę i większych mhm. masowo i do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, jak ja to zrobiłem, wtedy też Przyjaciel się mnie spytał już po fakcie, jak ja to właściwie zrobiłem. Ale jak wysiadłem z samochodu, to jednego z tych młokosów lewą ręką po prostu ważącego, nie wiem, tak na oko 50-60, może 70 kilo, po prostu podniosłem lewą ręką do góry, trzymając go za szyję. Zaj, się Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Nie mam tyle siły na co dzień. Naprawdę nie, nie, nigdy bym siebie o to nie podejrzewał. Wtedy po prostu stojąc, zapałem go, podniosłem lewą ręką do góry. A jestem ręcznym, więc ma to jeszcze większe znaczenie. Dwóch pozostałych odstąpiło natychmiast od czynności próby zabrania i zegarka, Aha. więc myślę, że ta złość czasami się przydaje, daje takiego porządnego kopniaka e, energii i to może, to czasami nie wiem, może nam nawet uratować życie, ale na co dzień raczej e, staram się być powściągliwy w okazywaniu uczuć. No, wie pan, um. znaczy ja znaczy, potwierdzam, że to co pan mówi na pewno jest prawdziwe, bo mi to podobna sytuacja się w życiu też zdarzyła, tylko u mnie było gorzej, bo pan mógł odjechać, a ja musiałem zostać i potem <śmiech> przez, no to było wiele lat temu, jak byłem jeszcze chłopcem, ale przez wiele dni chodziłem opłotkami pod ścianami, żeby ten jego mość, którego tam integralność cielesną naruszyłem nieco, żeby mnie nie złapał. No ale to były takie czasy, kiedy bandyci mieli jeszcze honor i on uznał, że to jest w porządku, że ja mu manto spuściłem. Ale rzeczywiście i to wszystko ze złości właśnie. Ja też też takiego przepływu energii i siły pod, pod, pod wpływem złości doznałem. Dziękuję bardzo panie Tomaszu. Do widzenia, Dziękuję, pozdrawiam. Państwu i Panu miłego dnia. Panu również miłego dnia. Jeszcze kawałek dnia został i mamy Pana Daniela na linii. Dzień dobry Panie Danielu. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam. Chciałem powiedzieć nawiązać tej Pani, która mówiła o koniach. Aha. Ja też jeżdżę konno i jestem dość takim człowiekiem impulsywnym, to właściwie byłem impulsywny i bardzo często się złościłem na wszystkich i wszystko wokoło. Mm -hmm. Jak zacząłem jeździć konno, a nie miałem umiejętności, to była taka sytuacja, że no nic mi nie wychodziło i złościłem się na te konie. Jak mm -hmm. zacząłem już troszeczkę lepiej jeździć, to się okazało, że tą złość muszę niestety, ale bardzo mocno ukrócić. No koń to wie, wtedy... tak. Wtedy, wtedy jak zacząłem tą złość tak temperować, Aha. to dopiero wtedy, wtedy właśnie były sukcesy i okazuje się, że w przypadku koni, szczególnie jazdy konnej, powiedzmy skoku przez przeszkody, no tej złości za dużo... Mieć nie trzeba. No to prawda, bo konie mają jakiś rzeczywiście nie wiem, już który zmysł, ale one doskonale czują, kto na nich siedzi. I, tak i, jest, ma Pan i... rację. Odczuwają wszystko, wszystko to co, to, co człowiek po prostu przekazuje, to odczuwają i, i potrafią bardzo wyczuć właśnie te emocje, które, które człowiek im przekazuje, czyli strach, obawy, właśnie. Mhm. właśnie I reagują bardzo, bardzo impulsywnie nieraz. No, a w sporcie szczególnie są takie właśnie konie, które, które są mocno pobudliwe. Które no tak. I, I one, one, one to. Otrzymają bardzo mocno. Także złość na koniu niestety... Nie no czyli tutaj, nie tutaj się nie przydaje, rzeczywiście. Nie. Dziękuję bardzo, panie Danielu. Jeśli będą państwo siadali na konia, to proszę wcześniej yy, zrelaksować się, uspokoić, bo koń wszystko wie. Czy mamy jakiegoś słuchacza, który do nas w tej chwili zadzwonił? Halo, halo? halo Dzień halo. dobry, pani Krystyno. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Czy proszę, pani się proszę... łatwo złości? Ja jestem spokojna, jak jak... Yy... No właśnie, jak co? Bo to jest... No. Do czego się porównać? Nie wiem, jak jakiś żółw czy, czy, czy coś. Mm. Ale mam męża o że tak powiem, yy, innym temperamencie. Nie żółwiowym. Nie żółwiowym. Mm -hmm. I proszę pana, mieliśmy kłopoty z kaloryferami przez 15 lat. Mm. Zimne były. Mm. Rety. I tak. masz państwo przez tak długi czas? Tak. Mm -hmm. I yy, zimą. I proszę pana, Kiedyś po, po tym, jak nam się urodziła córeczka i ta córeczka zo, y, w nocy się odkryła i się mocno przeziębiła, mój mąż zadzwonił do administracji i powiedział y, ze złością, że się na nich zaczai z siekierą, jak mm -hmm. w tej chwili tego nie usunął. I proszę pana, w ciągu trzech dni mieliśmy gorące kaloryfery i mamy je do dzisiaj. Ale ty to... No. Następnego, dnia, nie, chyba tego samego dnia po południu przyszło czterech panów, mhm. obejrzało, zainteresowało się, także złość czasami naprawdę jest y, konstruktywna. No tak, tylko z drugiej strony jak przyjemnie by było, gdyby te kaloryfery mogły grzać bez złości. To, no. Tak na to też trzeba spojrzeć. Ale rzeczywiście, czasem, czasem bez złość powoduje, że znaczy mamy jakiś taki, ja nie mówię o tej siekierze, ale mamy dar przekonywania. znaczy Jakoś szybciej druga strona rozumie, o co nam chodzi. No... Y Proszę pana, mój mąż był bardzo przekonywujący. No ja domyślam się. I proszę pana, zadziałało, jak to się mówi, piorunem. <głosy> dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić pozdrawić męża. Dziękuję bardzo. Pogładzić kaloryfery również. Tak, dziękuję. <głosy> dziękuję bardzo, kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. No i chyba na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę, bo czas, czas przeleciał piorunem. No, ale proszę się nie złościć, że audycja się już kończy, bo, bo za tydzień będziemy znowu i jakieś tematy do rozmowy przez ten tydzień na pewno się pojawią. Będziemy mogli, będziemy mogli się spotkać jak zwykle o 15.00, a na razie, na razie się nisko Państwu kłaniam. Audycję zrealizowała Anna Regulska, nad całością czuwała Agnieszka Baranik, mówił do Państwa Wojciech Zimiński i to było trzecie ucho. Na trójce się wystarczy.